Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Pana Burmistrza, pana Panie Sylwię Pana Bartę witam wszystkie Panie i Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam uchwalum i prawo. Mocność naszych obrad. Otwieram 58. sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dnia 28 października 2013 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja 9 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 Maja 9 w Kowarach. b przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja 15 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 Maja 15 w Kowarach C przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy Jeleniowórskiej 30 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym w budynku przy ulicy Jeleniowórskiej 30 w Kowarach. D przyznania tytułu honorowy Obywatel Miasta Kowary Pan Marek Jankowski. E przyznania tytułu honorowy Obywatel Miasta Kowary Pan Jerzy Gadomski. Punkt czwarty. Pytania, interpelacje. Punkt piąty. Sprawy różne. Punkt szósty. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa w sprawie porządku chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwał w sprawach. Jako pierwszą mamy uchwałę w sprawie przyznania dotacji wspólności mieszkaniowej przyjęcia maja 9. Może dodam, że dofinansowanie do tych obiektów zabytkowych było omawiane na posiedzeniu wspólnym posiedzeniu komisji budżetu oraz gospodarki komunalnej i e, przygotowane uchwały, a w nich e, kwoty dofinansowania są e, zaakceptowane i pozytywnie rozpatrzone przez obie komisje. To tyle chciałem dodać. Chyba, że ktoś z Państwa ma pytania e, co do pierwszej uchwały dotyczącej przyznania dotacji e, Wspólności Mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja 9. Proszę bardzo. Nie widzę, więc proszę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyznania dotacji <coughs> wspólności mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 9 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 maja 9 w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. E, treść uchwały jest zawarta została w paragrafie. Pierwszym, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do... Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie, jedno nie. Przepraszam bardzo, nie, nie Jedno się wstrzymało. Nie, nie, nie głosowałem jeszcze. Aha. Dobrze... <śleszta> <śleszta> przepraszam. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam. Końcy do, yy, Jedna osoba jest przeciw. Przechodzimy do punktu trzeciego B. To jest projekt uchwały w sprawie przynajmniej dotacji wspólności mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 15. Czy ktoś z Państwa w sprawie projektu uchwały? Proszę pan Krzysztof. Mam pytanie. o jak to, Teraz to dofinansowaliście Państwo 11,5% kosztorysu, tak tutaj 26,59%. Także czym to jest spowodowane, że jedna um, wspólnota otrzymała dofinansowanie w wysokości 11,5%, a druga 26,59%. Proszę Pana. <śmiech> Jeżeli mówię, to znaczy, żeby się wypowiedzieć, to została kwota. Na tym paragrafie 36 tysięcy i postanowiliśmy po prostu e, uchwała mówi o tych zabytkach do 50%, postanowiliśmy tę kwotę podzielić po prostu na trzy wspólnoty nie patrząc ten odbioprocentowych. Dziękuję. Proszę czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę, Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 15 w Kowarach na dofinansowanie prac w projekcie zabytkowym budynku przy ulicy, przy ulicy 1 maja 15 w towarach Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. E, treść została zawarta w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci uchwały uchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z, pań, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał? na jedną osobę przeciw. Przechodzimy do punktu trzeciego C. To jest projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólności Mieszkaniowej przy ulicy Jelenioguskiej, 30. Czy ktoś ma pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 20. października 2013 roku w sprawie przyznania dotacji Wspólności Mieszkaniowej przy ulicy Jeleni 30 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zadankowym budynku przy ulicy Jeleni 30 w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna uchwała, jedna osoba jest przeciw. pani Sylwia. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do, do punktu trzeciego e, D. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyznania tytułu honorowym obywatela miasta Kowary. E, panu E, proszę Pana, Ponieważ bo... Ponieważ zostałem wybrany na przewodniczącego zespołu opiniującego nadanie e, mieszkańcom Kowar tytułu honorowego obywatel Kowar. To chciałem powiedzieć, że zespół opiniujący pozytywnie e, przyjął e, wniosek, aby nadać tytuł honorowego obywatela miasta pana, Panu Markowi Jankowskiemu, gdyż spełniał w 100% kryteriach. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania e, odnośnie tego projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyznania tytułu honorowy obywatel miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Tytuł honorowy obywatel miasta Kowary przyznaje się Panu Markowi Jankowskiemu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z, z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę za głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba stwierdzą, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. P. Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowego dla miasta Kowary i panu Jerzego Jerzego Jerzego Czy ktoś w sprawie projektu uchwały? Zespół opiniujący także pozytywnie zaopiniował kandydaturę pana Jerzego Gadomskiego. Dziękuję bardzo. Zapytam, czy przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyznania tytułu honorowego dla obywateli miasta Kowary.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 Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszej sesji. To jest pytania i interpelacje. Proszę bardzo Pan Paweł Panie Burmistrzu, razem z Panem Radnym panem długiem przygotowaliśmy interpelację do Pana. Pragnę teraz odczytać i złożyć ją na Pana ręce z podpisami mieszkańców. Wracamy się do Pana Burmistrza jako władzy wykonawczej wykonanie zapisu uchwalonego przez Radę Miejską w Kowarach Budżetu Miasta na 2013 rok i w związku z tym wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej modernizacji stadionu miejskiego. Rada Miejska w Kowarach w dniu 29 stycznia 2013 roku podjęła uchwałę budżetową, na mocy której zabezpieczyła w budżecie miasta na 2013 rok środki na modernizację stadionu miejskiego w kwocie 42 764 zł. Mimo tego do dziś plan ten nie został wcielony w życie. Stadion Miejski jest od lat miejscem spotkania licznej grupy Kowarza. Awans sportowy drużyny piłkarskiej Olimpia Kowary nie byłby możliwy do wsparcia kibiców i ludzi dobrej woli. Rada Miejska, zapisując w budżecie miasta wyżej wymienione zadanie inwestycyjne, postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, którzy przychodząc na Stadion Miejski pragną jednej podstawowej rzeczy, mieć gdzie usiąść. Obecny stan Trybuny Stadionu nie jest w stanie spełnić tego, przecież niewygórowanego oczekiwania. Wybudowanie Trybuny powinno być powinno być priorytetem inwestycyjnym naszego miasta. <śmiech> Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę pan. Yy... Proszę, nie, nie, nie ma pytania. Przeczytałem tu pismo do Rady Miasta, właściwie apel taki do sumień naszych na ujęcie w budżecie miasta na rok 2014 środków na wykonanie nawierzchni ulicy Nowej i Nadrzecznej. I tak patrzę na to pismo jest bardzo dużo nieścisłości, bo pisze Pan o wykonaniu nawierzchni ulic i remoncie nawierzchni. W tym roku była remontowana właśnie nawierzchnia, która po trzech dniach deszczu yy, wróciła do stanu pierwotnego. To jest jedna sprawa, a czy Pan patrzył w projekcie budżetu już, czy są ujęte środki na te ulicę? Bo ja chcę Panu pomóc po prostu, bo jestem mieszkańcem w Szaczyny i bardzo mi zależy też, bo może to będzie jakieś, ja też o to walczyłem, nie dało się, może Pan tu coś zrobi lepiej. Yy, czy Pan patrzył w projekcie budżetu, że są pieniądze już na te drogi? Aha, no To, to nie wiem, dlaczego Rada Miasta miałaby podnieść ręki za tym projektem, a projekt ktoś oglądał już tych dróg? Bo wie Pan, takie pisma to pisze się do Rady Miasta, ale do Komisji Komunalnej i Budżetowej, żeby ona się zapoznała, przynieść, chyba projekt wyjaśnić, żeby tą sprawę szybciej potknąć, bo w tej chwili to takie samemu sobie to pismo jest, my oczywiście możemy podnieść rękę, ale za czym? No bo y, jesteśmy y, remontem ulic i chodników. Żeby coś wyremontować, to coś już musi być, a u nas nie ma nic, jest krajobraz Księżycowy, jest dziura na dziurze, to jakie chodniki remontować wieś nie ulic? Co roku są remontowane te nawierzchnie i mówię, po tygodniu, dwóch tygodniach żwir z deszczem spłynie, wie Pan, i zostaje tam piechotny, jaki był, także te pieniądze, wie Pan, zostały z tym deszczem razem spłynęły i chciałbym najpierw zobaczyć projekt tych dróg, żeby Rada Miasta, Komisja Komunalna Budżetowa, reszta Rady biorąca udział w komisjach się przyjrzała temu projektowi i jakie to są pieniądze, bo ja już miałem pieniądze na drogę pieszo z Krzaczyny do Kowar i Państwo tu się śmiali ze mnie przez 5 lat, że nie będzie tej drogi, także prosiłbym, żeby takie pismo wpłynęło do y, Komisji Budżetowej Komunalnej i proszę przychodzić też na takie komisje, bo z tego, co wiem, to nie ma Pan czasu na udział w komisjach. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Burmistrz, yy, pan radny pewnie zapoznał się z budżetem na bieżące rok i zauwała. Jeszcze nie, niestety. that's it. She ten tak żeby określić. pytać o warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Bo ostatnio rozmawialiśmy chyba w sierpniu na ten temat. Now should... pytają mieszkańcy zainteresowani, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wywiesić taki baner reklamowy, podobny do tego, co wywiesiło przed wieśnię. czy to są jakieś koszta z tym związane, czy po prostu każdy, który, nie wiem, zgłosi się do Pana, może się reklamować w postaci takiego baneru i czy w ramach zakresu swoich obowiązków, nie wiem, takie zlecenie może, znaczy wywieszenie tego baneru w ramach swoich obowiązków może robić ANSR na przykład? No to jest takie pytanie, bo osoby to by chciały się reklamować, bo na reklamę jest rzeczą ważną. Zależy, Czy istnieje zależy, taka możliwość? Zależy, tak? zależy, jak to... Obiecali, że 20 grudnia będzie, do 20 grudnia będzie zrobiony. Z tego co mi wiadomo, yy, nie będzie robiony w ogóle w tym roku, jako że tam rura przebiega gazowa. Moje pytanie dotyczy, czy ten pan projektant był tam na miejscu przed zrobieniem projektu, czy nie widział tej rury? Bo ta rura jest bardzo duża, ona tam istnieje od lat, odkąd ja pamiętam. I dlaczego projekt został zrobiony nie uwzględniając tej rury? Projektant uwzględnił. że, bo kiedyś pisałem pismo do Pana o wyczyszczeniu tej rzeki, jeszcze tam były pisy do końca Kowar. Wiem, że ostatnio podobno RZG było ogłosiło przetarg na wyczyszczenie tej rzeki i wygrała jakaś firma. I nie wiem, czy mam jakieś większe informacje na ten temat. Więcej informacji, bo chciałbym się dowiedzieć, podobno ta firma wątrofus miała wyczyścić się czyścić tą rzekę nie wiem. Nie wiem, tygodnie 13 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami przedkładam analizę oświadczeń o stanie majątkowych dostarczonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kowarach do 30 kwietnia 2013 roku. Dokonując tego byłem zobligowany do uwzględnienia danych o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowe, lub zużyły je po terminie. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działania podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych w oświadczeniach majątkowych. Uprzejmie informuję, iż radni rady Miejskiej w Kowalach z wyjątkiem pana Pawła Szymczyka, złożyli mniejsze oświadczenie, zachowując wskazany termin. Pan Szymczyk został przeze mnie wezwany pisemnie do dostarczenia oświadczenia, co uczynił 20 maja. 2013 roku z poważaniem Andrzej Magnicy. Z mojej strony tyle. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa? Proszę. Ja jeszcze pan. tylko w imieniu swojej przewod... Pani Przewodniczącej yy, Anny Klepacz chciałem zaprosić właśnie 5 na posiedzenie Komisji Komunalnej i Komisji Budżetu Planowania i Finansów w sprawie podatków o godzinie 17.00. <coughs> Także wszystkich zapraszamy. Dziękuję bardzo. Proszę. Sprawie... Proszę. jeszcze Proszę